Prezydent Obama to pierwszy prezydent w historii Ameryki, który powiedział, że Ameryka nie jest krajem judeo judeochrześcijańskim. Powiedział to, mimo że jest tak dużo dokumentów historycznych i dowodów historycznych, również w Waszyngtonie, że Ameryka powstała i że amerykańska konstytucja została opracowana na założeniach i zasadach biblijnych. Poprzednio prezydenci Ameryki mówili, że Ameryka jest liderem w świecie. Prezydent Obama jest też pierwszym prezydentem w historii Ameryki, który mówi, że Ameryka musi stać się takim krajem jak inne kraje w świecie. Hillary Clinton, sekretarz w rządzie USA napisała książkę, że świat musi stać się jedną wioską. W USA jest wielka presja, aby biblijne zasady chrześcijańskie zostały usunięte z tego kraju. Dla przykładu, gdyby grupa muzułmańska złożyła wniosek, aby ich dzieci w szkole miały specjalny oddzielony pokój, a modlitwy muzułmańskie otrzymają takie pomieszczenie. Gdyby grupa chrześcijan prosiła o oddzielny pokój na modlitwy, otrzymają odpowiedź, że jest to niezgodne z konstytucją. Ameryka nie jest krajem idealnym na planecie Ziemi.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 Chrystus jako krzew winny według zapisu apostoła Jana i prezentacji Henryka Dedo z Głosu Ewangelii w Warszawie. Katastrofa samolotu na Teneryfie to reportaż, świadectwo, część trzecia. Dzisiaj nie będzie pytań nie odpowiedzi. Będzie radiowe studium biblijne, muzyka, śpiew, a za moment utwór muzyczny i może moment do zastanowienia. Nie, nie będzie żadnych granic na ziemi i niebie. znowu dobre, i wszyscy będą równi, tak jak niebo z ziemią. Podczas wschodu czy zachodu, słońca.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 Jest surowy, niecierpliwy, nigdy Go nie zadowolimy i On zawsze pamięta niewłaściwe rzeczy, które uczyniliśmy. I będąc w Jego obecności, stale czujemy, że nie możemy być wystarczająco dobrzy. Dlatego Twoje nastawienie do osoby Chrystusa determinuje to, na ile przy Nim trwasz. Chciałbym podać pięć prawd o Chrystusie, by Tobie pomóc. Po pierwsze, Bóg jest pełen miłosierdzia, łaski i miłości. Taką jest osobą, pełną miłości. Po drugie, Bóg tak bardzo chce mieć relację z Tobą, że zesłał Chrystusa, by umarł za Ciebie. Taki jest Bóg. Posłał swojego Syna na śmierć, by móc mieć relację z Tobą. Wyobraź sobie, że jest osoba, która ma Syna. Jest druga osoba w więzieniu skazana na karę śmierci. I ta pierwsza mówi. Tak bardzo chcę mieć z Tobą relację, że wyślę mego syna, by poniósł karę śmierci zamiast Ciebie. Co Ciebie uczyni wolnym i wówczas Ty i ja będziemy mogli być przyjaciółmi. Po trzecie, Bóg tak bardzo pragnie, byś trwał przy Nim, że zaadoptował Cię do swojej rodziny. Stałeś się Jego częścią. Po czwarte, Bóg tak bardzo pragnie, byś trwał przy Nim, że posłał swego ducha, byś mógł mówić do Boga Ojcze. To jest zupełnie niesamowite. Spójrzmy na werset. A ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Czyli takie emocjonalne zawołanie. Tato albo tatusiu. Co to tak naprawdę oznacza? Bóg chce, by ja miał z nim relację. Po tym, jak zostałem zbawiony, zesłał swojego ducha do wnętrza mojego ducha i jego duch jest tym, który woła Tatusiu, nie mój duch. Lecz Jego Duch tak woła i w pewien sposób pociąga za sobą Mego Ducha. Dlaczego? On chce ze mną mieć relację. I po piąte, to mi się zawsze podobało, Bóg kocha mnie i Ciebie tą samą miłością, jaką kocha Jezusa. Użyte jest to samo greckie słowo, kiedy Jezus mówi, że mój Ojciec kocha Was w ten sam sposób, jak kocha mnie. Ostatnia zasada, o której chcę powiedzieć, jest niesamowitym objawieniem. Co Bóg obiecał tym ludziom, którzy trwają z Chrystusem w bliskiej relacji? Jedną z rzeczy, jaką obiecał, jest to, że będziesz wydawał wiele owoców. Ale On także zaoferował ludziom wspaniałe obietnice. Trwanie w Chrystusie umożliwia tobie doświadczanie najwspanialszych obietnic danych przez Niego. To jest dane dla ludzi, którzy chcą trwać z Nim w bliskiej relacji i ponosić koszt tego, by z Nim być. On obiecuje każdą rzecz o którą poproszą. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jest tu pięć obietnic. Jeśli trwasz z nim w relacji, Chrystus obiecuje, że będziesz wydawał wiele owoców, przynosząc Bogu chwałę. Po drugie, jeśli trwasz, Chrystus obiecuje, że odpowie na twoje modlitwy. Spójrzmy na ten werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą... Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Co Jezus tu mówi? Jeśli jesteś blisko mnie, proszę o cokolwiek zapragniesz, a ja tobie to dam. Wiemy, że ludzie proszą o rzeczy, których pragną, ale na wiele z ich modlitw Bóg nie odpowiada, a oni zastanawiają się, dlaczego tak jest. Tu jest odpowiedź. Chrystus mówi, jeśli trwasz we mnie, wydajesz wiele owocu i możesz prosić o cokolwiek chcesz, a ja ci to dam, ale musisz w nim trwać.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 Jeśli nie trwasz w Nim, wiesz, co mówią ludzie. Nigdy nie czułem bliskości Boga. Wiesz dlaczego? Ponieważ sam nie jesteś blisko Niego. Powinieneś przesuwać się w kierunku Boga i Bóg odpowie. Życzę Ci tego z całego serca. Oddaję Ci życie swe Ty, Panie, wiesz, jakie jest za ja wszystko przepraszam cię co było grzechem i złem oczyść panie duszę moją zapomnij mi moje winy obmyj mnie Świętą krwią Podaruj mi nowe życie Daj Ducha Świętego mi By odtąd prowadził mnie Rozpalił dziś w sercu mnie Dzisiaj zapraszamy do trzeciego i ostatniego już odcinka świadectwa zatytułowanego Katastrofa samolotu na Teneryfie.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 I teraz posłuchajcie to. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomieni nie spalicie. I usłyszałem to po raz drugi. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomieni nie spalicie. O, wiedziałem co się dzieje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 I zdawałem sobie sprawę z tego, że jeśli to coś uderzy mnie, przygniecie mnie. Było to tak duże. Nie wiem, co to było, ale podejrzewam, że było to coś z tego drugiego samolotu. Nasze światła były włączone. Jedyne światło, jakie było, to płomienie, więc nie mogliśmy identyfikować przedmiotów, więc wiedziałem, że będę uderzony. Jedyną rzeczą, jaką mogłem zrobić, to wystawić swoje ręce przed siebie, aby zamortyzować uderzenie. I kiedy ten przedmiot leciał w moją stronę bardzo szybko, nagle niespodziewanie uderzył mnie, popchnął mnie do tyłu bardzo mocno, a ja odkryłem, że mam taką siłę, której nie myślałem, że posiadam. I kiedy to uderzyło mnie, odepchnąłem to, i kiedy to odepchnąłem, zacząłem krzyczeć ponownie w imieniu Jezusa i nie wiem, co się z tym stało. Nie wiem, gdzie to poleciało, nie wiem, co to było, nie widziałem tego więcej. Ale nie przygniotło mnie to. Teraz, trzy i pół roku później, doszedłem do wniosku, że Bóg pozwolił, aby ten przedmiot leciał w moją stronę. Dlatego, że to spowodowało, że spojrzałem się do góry. Do tego momentu nie patrzyłem do góry. Byłem przejęty tym wszystkim, co dzieje się dookoła mnie, że nie patrzyłem do góry. Ale kiedy ten przedmiot leciał w moją stronę, a ja spojrzałem do góry, zobaczyłem dziurę w dachu. Była eksplozja tuż nad moją głową. Mogłem zobaczyć niebo. Wiedziałem, że jest możliwość wydostania się, jeśli bym tam mógł się dostać. Nie wiem, czy byliście w samolotach Boeing 747, 47, ale Boeing 747 jest tak wysoki jak trzypiętrowy budynek. Między sufitem a podłogą jest co najmniej 3 metry i to już jest dość dużo. I później między sufitem a kadłubem samolotu jest kolejne półtora metra więc nie skaczesz tak wysoko. Pamiętam dokładnie, że widziałem ten otwór. Pamiętam dokładnie, że przechodziłem przez ten otwór, ale nie mam kompletnie pojęcia, w jaki sposób dostałem się do tego otworu. Nazywam to moim małym pochwyceniem, po prostu nie pamiętam, jak przez to przeszedłem. Aleluja. Chwała Bogu. Ale czy wiecie, że ten Bóg, o którym mówimy dziś wieczór, nie pokaże nam wyjścia, jeśli nie będzie chciał nas przeprowadzić przez nie? On nie robi rzeczy w ten sposób. Nie mam już więcej żadnych wątpliwości na temat przesłania o pochwyceniu albo zmartwychwstaniu. Moja Biblia mówi mi, że w jeden z tych dni, w mgnieniu oka, będę pochwycony, będę z nimi już na wieki. Jeśli on ma zrobić to wszystko, tym bardziej nie miał żadnego problemu z tymi kilkoma metrami, które potrzebowałem w tamten dzień. Byliśmy w Albercie w Kanadzie kilka miesięcy temu i była ze mną moja mama. I kiedy byliśmy w kawiarni, moja mama powiedziała, Norman, wierzę, że kiedy... Walczyłeś, przechodziłeś przez te płomienie i mówiłeś, staję na Słowie, staję na Słowie, staję na Słowie, ja staję na Słowie, że budowałeś duchową drabinę do tej dziury. Myślę, że zaakceptuję tę teorię. To nie będzie pierwsza duchowa drabina, którą Bóg zbudował. On zrobił już jedną dla Jakuba. I jeśli jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, nie ma powodu, dla którego nie mógłby dla mnie zbudować drabiny, kiedy potrzebowałem jedną, aby wydostać się z jakiegoś dołu. Może wy dziś jesteście jakimś w jakimś dole i potrzebujecie drabiny, Bóg je ciągle buduje i wam zbuduje także. Pamiętam, że przechodziłem przez ten otwór i wołałem, staję na słowie. Zacząłem przechodzić jakiś odcinek, potem zeskoczyłem na skrzydło, o którym mówiłem wam już w tym magazynie Timesa. Było bardzo śliskie, było pokryte paliwem, było bardzo trudno się utrzymać na nim. Na ziemi po mojej prawej stronie leżało kilkanaście osób, niektórzy nieprzytomni nie skakali i zabijali ich tam. Wiedziałem, że jeśli ja skoczę, także ja zabiję kogoś, więc spróbowałem przejść przez te skrzydło. Silniki cały czas pracowały, obydwa, jeden i drugi. Wiedziałem, że jeśli skoczę zbyt blisko, silników zostanę wciągnięty i zabity. Wiedziałem także, że te skrzydło jest pełne paliwa i eksplozje cały czas miały miejsce, więc było to tylko kilka sekund, zanim to wszystko wybuchnie. Wykorzystujesz każdy moment, który możesz. Więc skoczyłem, nie wiem, 12-13 metrów było naprawdę wysoko. W chwili, w której moje stopy dotknęły ziemi, wiedziałem natychmiast, co Bóg zrobił. Krwawiłem bardzo, moje kości w lewej stopie były połamane od tego skoku. Wiedziałem, że mam problem, ale także wiedziałem w tym momencie, że Bóg dotrzymał swojego słowa. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spalicie. Żadnych poparzeń, żadnego stopnia. Mam ciągle te ubrania, wiszą w szafie w moim domu i kiedy mam okazję, przygląda mi się. To nigdy nie będzie dla mnie zwykłym doświadczeniem. Jest to dla mnie bardzo święte, święte doświadczenie przed moim Bogiem. Przechodziłem przez trawę, chwaląc Boga tak głośno, jak tylko mogłem. Przeszedłem jakieś 50 metrów, zanim upadłem. Odwróciłem się, aby zobaczyć, co się dzieje. Były jeszcze dwie eksplozje, które zabrały nas z samolot do nicości. Nic nie pozostało z tego samolotu. Około 150 metrów dalej mogłem zobaczyć drugi samolot eksplodujący bardzo mocno. Ciągle nie wiedziałem jeszcze, że zostaliśmy uderzeni przez ten drugi samolot. Myślałem, że nasze eksplozje spowodowały eksplozję tego drugiego samolotu ze względu na zatłoczone warunki. 350 osób w naszym samolocie i wszyscy w klm wszyscy zginęli. W naszym samolocie było 418 osób włączając załogę. Wszyscy zginęli poza 70 po katastrofie umarło jeszcze 10, jako rezultat odniesionych obrażeń w tej katastrofie. Dzisiaj tylko 60 osób z nas żyje. Wielu z tych 60 ma przeszczepy skór, a wielu, wielu z nich straciło zmysły kompletnie. W tej chwili zacząłem prosić Boga o trzeci cud. Cud zachowania zmysłów, aby mógł stać dzisiaj przed wami i dzielić się tym doświadczeniem w taki sposób, aby wasza wiara sięgała do Boga. Dla waszych własnych potrzeb. Dla mnie to jest taki sam cud, jak to, że nie spłonęłem w ogniu. Przypominam wam ponownie o ustępie z pisma, który już wspomnieliśmy Że jeśli nasz umysł będzie skoncentrowany na Bogu, będzie zachowany w pełnym pokoju To włącza także katastrofy lotnicze I nie tylko te chwile Ale trzy i pół roku później nie miałem nawet złego snu On jest stróżem naszych dusz, ale jest także stróżem naszych umysłów Nie wierzę, aby było Bożą wolą dla chrześcijanina przechodzić przez jego chrześcijańskie życie Z zamętem i z cierpieniem w jego umyśle Dawid mówi w Psalmie, w Tobie Panie, ufność pokładam, niech nigdy nie będę zawstydzony. Wierzę, że my, dzieci Boże, z naszymi myślami złożonymi na Niego, możemy chodzić w duchowym zwycięstwie z czystym zmysłem i pokojem. I możemy się stać czynnikami programu Bożego, a nie jego przeszkodami. Czy zgadzacie się ze mną, że Bóg chce użyć każdego z nas w tym programie? W ciągu tych trzech i pół roku nie obawiam się powiedzieć, że mówiłem do setek tysięcy ludzi. Ani nie obawiam się powiedzieć, że każda jedna z tych osób, które słyszały mój głos włączając dzisiaj was, miała swoje osobiste katastrofy albo przechodzą przez osobiste katastrofy albo będą przechodzić przez swoje katastrofy. Czy wiecie, że jest wiele katastrof w życiu? Że nie zawsze są to dwa ogromne rozbijające się o siebie? Mamy małżeńskie katastrofy, mamy fizyczne katastrofy, mamy mentalne katastrofy, mamy duchowe katastrofy. Mamy duchowe katastrofy. Mamy finansowe katastrofy. Mamy katastrofy nazywające się upadkami za Mamy katastrofy nazywające się uzależnieniem od alkoholu, od narkotyków, niemoralnością, opresją i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę wam powiedzieć i jestem przekonany, że każda z tych katastrof jest tak realna dla was i tak samo dramatyczna, jak tamta była dla mnie. Ale chciałbym wam powiedzieć, że jeśli Bóg mógł przeprowadzić mnie przez moją katastrofę bez żadnego poparzenia, przeprowadzi was także bez żadnego poparzenia przez każdą katastrofę, jeśli mu pozwolicie, jeśli mu pozwolicie, Pozwolicie, jeśli staniecie na obietnicach bożych i powiecie, Panie, ja staję na Twoim słowie, wierzę Twojemu słowu. I patrzcie poza okoliczności, poza ściany ognia, patrzcie na Boga, a zobaczycie, odpowiedź tam jest. Pismo mówi nam, że służymy Bogu, który jest niepokonany. Jeśli służymy Bogu, który jest niepokonany, to mówi mi to, że jesteśmy dziećmi zwycięstwa i już jest czas, aby tak się zachowywać. Zgadzacie się ze mną? Jest wspaniałe, cudowne królowanie Jezusa Chrystusa nad naszymi kontynentami i możemy być reprezentantami tej wspaniałej, zbawczej mocy Bożej. To przez żywych Bóg może być uwielbiony, nie przez nasze samozadowolenie i obojętność. Wielu ludzi przechodzi przez swoje chrześcijańskie życie z tak niewielką ilością wiary, że są podrażnieni, są podrażnieni. To nie powinno być w ten sposób. Powinniśmy być najszczęśliwszymi ludźmi na tej ziemi. Jesteśmy w drodze do nieba. Nasze grzechy zostały przebaczone. Otrzymaliśmy obietnicę życia wiecznego. Powinniśmy śpiewać chwalić Boga, cieszyć się na każdym kroku i poprzez tą radość i to uwielbienie. To powinno powodować, że mężczyźni i kobiety powinni szukać Boga, żyć dla Boga. Na zakończenie, nasze rodziny przechodziły przez okropny czas. Nie wiedzieli, czy żyjemy, czy zginęliśmy. Minęło 12 godzin, zanim dodzwoniłem się do domu. Kiedy leżałem w tym szpitalnym łóżku, modliłem się wieloma modlitwami. Dwie były takie. Powiedziałem, ojcze, nie pozwól, aby moja matka była sama, kiedy usłyszy o tej katastrofie. Proszę, nie pozwól być jej samej. I później powiedziałem, ojcze, kiedy usłyszy o tej katastrofie, pozwól, aby Duch Święty usługiwał jej i był jej Pocieszycielem. On jest naszym Pocieszycielem. Czy wiedzieliście o tym? Kiedy Jezus odchodził, Jezus powiedział, "Poślę wam Pocieszyciela. I w chwili, której nas opuścił, Duch Święty rozpoczął pracę w życiach mężczyzn i kobiet. Nasz własny wbudowany w nas Pocieszyciel. Czy nie jest to coś wspaniałego? I On ciągle kontynuuje tą służbę, aż Jezus powróci. Bóg odpowiedział na obydwie te modlitwy. Moja siostra i jej mąż mieszkają około 60 km od nas i byli pierwszymi, którzy usłyszeli o tej katastrofie. Przyjechali szybko do naszego domu. Zapukali do drzwi, moja mama otworzyła i po ich twarzach mogła zobaczyć, że coś strasznego się stało. I kiedy zapytała się, co się stało, czy to Norman, moja siostra odpowiedziała, tak, mamo, była katastrofa. Mój szwagier podleciał szybko, złapał moją mamę za jedno ramię, moja siostra złapała ją za drugie, w pełni oczekując, że będzie miała zawał serca albo zapaść, a co najmniej wpadnie w histerię. Ona nie miała zawału i nie miała zapaści i nawet nie wpadła w histerię. Czy wy wiecie, co ona zrobiła? Powiedziała, przynieście mi moją Biblię. Pospieszcie się i przynieście mi Boże Słowo. Chcę moją Biblię. Więc przynieśli jej tą samą Biblię, przy której modliśmy się, kiedy odjeżdżałem z domu w tamten dzień, Przynieśli ją do stołowego pokoju, otworzyli, położyli na ławie. W tym samym czasie włączyli radio, gdzie w radiu płynęły imiona tych, którzy ocalali. Jeden po drugim, jeden po drugim. Położyli swoje dłonie na świętym Bożym Słowie i zaczęli robić coś, co nazywamy walką duchową. Czy wy wiecie, co to jest? To jest podwinięcie swoich duchowych rękawów i zebranie się do pracy. To jest właśnie to. Jest czas na cichą medytację przed Bogiem, ale jest także czas, kiedy my, chrześcijanie, musimy zdać sobie z tego sprawę, że jest duchowa wojna. Jest czas w naszym chrześcijańskim życiu, kiedy musimy ubrać się w pełną Bożą zbroję i maszerować odważnie na pierwszą linię frontu z pełną pewnością, że zwyciężymy, bo służymy Bogu, który jest niepokonany. Jest czas w naszym chrześcijańskim życiu, że musimy stać się tymi chrześcijańskimi żołnierzami, o których tyle śpiewamy, tyle mówimy. Walka duchowa rozpoczęli coś, co nazywamy modlitwami wstawienniczymi. Już poruszyliśmy tą wspaniałą, wspaniałą alejkę do Boga. Rozpoczęli coś, co nazywamy stawaniem w wyłomie dla tych, którzy nie mogą sami modlić się o siebie. Stawanie w wyłomie. Wierzę ponownie, że to jest jedna z najbardziej dynamicznych służb, którą dziecko Boże może wstąpić. Myślę, że każde dziecko Boże powinno wstąpić w nią. Jesteśmy otoczeni niezbawionymi ludźmi, którzy nie mogą modlić się o siebie. Wierzę, że to zależy od nas, aby stawać w wyłomie dla nich. Jeśli zrobimy to, będziemy widzieć rezultaty. Jeśli tego nie robimy, wierzę, że zawodzimy Boga. Są w pośród nas tacy, którzy są chorzy fizycznie, mentalnie, duchowo, są pod presją, od presją, pokonani przez upadki, w rozpaczy, którzy nie mogą modlić się o siebie. Zależy to od nas, aby stanąć w wyłomie dla nich. Och, jak ja chwalę Boga, że miałem rodzinę, która wiedziała, jak modlić się w ten dzień i chciała się modlić, bo to jest różnica. Och, jak ja chwalę Boga, że moja rodzina wiedziała, jak stanąć, w wyłomie dla mnie wtedy, kiedy ja nie mogłem modlić się o siebie. I kiedy ten w radiu speaker podawał imiona jedno po drugim, moja matka zaczęła wzywać Boga głośno, mówiła, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech imię Normana Williamsa popłynie przez te radio, niech imię Normana Williamsa popłynie przez radio, Ojcze, ponownie i ponownie. I oczywiście Norman Williams jest zawsze ostatni w alfabecie. Musisz przejść przez całą listę, zanim dojdziesz do Williamsów. Ale oni się nie poddawali. Wołali do Boga. I nagle niespodziewanie ten speaker radiowy powiedział, Norman Williams Palace Berry California, jest wśród ocalałych. I powiedzieli, że niebo otworzyło się w tym pokoju. Powiedzieli, że mieli kamp przebudzeniowy, o którym nie słyszeliście już od dawna. Powiedzieli, że zaczęli krzyczeć, zaczęli śpiewać, zaczęli tańczyć w duchu. Powiedzieli, że wznosili swoje dłonie wysoko nad głowy. Biegali z pokoju do pokoju, śpiewając i krzycząc 'Haleluja! i hozanna i Chwała temu Świętemu. Świętemu, Wszechmogącemu Bogu. Dla tych, którzy wołają Boga, Bóg mówi, zawsze będę tam, nigdy was nie pozostawię ani nie opuszczę. Dlatego wspaniałego Boga, Wszechwiedzącego, dla tego, który ma mistrzowski plan dla każdego jednego z naszych żyć. W tych chwilach, w których podzieliłem się z wami, mówiłem bardzo krótko o trzech cudach, które miały miejsce w moim życiu w bardzo krótkim czasie cud że nie spłonęłem, cud tego, że mogę widzieć i cud tego, że mam zachowane zmysły. Zgodzicie się ze mną, że to są wspaniałe cuda. I Ja zgadzam się z wami, ale czy wiecie, że kiedy studiuję te święte słowo, zaczynam zdawać sobie sprawę z tego bardziej niż kiedykolwiek, że te cuda, o którym wam mówiłem dziś wieczór, nie mogą nawet zacząć porównywać się do największego cudu, który Bóg zaoferował ludzkości. Ten cud nazywa się zbawienie. Ten pozostaje największy. Zdać sprawę sobie z tego, że Bóg Wszechświata posłał swojego jedynego Syna na ziemię, aby umarł na krzyżu, abyśmy my mogli mieć przystęp do Boga i przebaczenie naszych grzechów i życie wieczne oczywiście nie może być większego cudu, jak ten, który nazywa się Zbawienie. I uświadomić sobie, że ten sam Bóg tego samego Wszechświata zniża się do najniższych dolin grzechu i widzi mężczyzn i kobiety z umysłami duszami i ciałami powiązanymi grzechem a jednak w swojej wielkiej miłości, w jednej chwili, w mgnieniu oka, sięga do tych dolin grzechu, wyciąga tych ludzi z tych dołów, przemienia ich w nowiutkie stworzenia, uwalnia zniewolonych. Tak właśnie w ten sposób. Nie może być większego cudu, jak ten, który nazywamy zbawieniem. I ci z was w tym pomieszczeniu, którzy już zaakceptowali Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, wasze grzechy są przebaczone, jesteście w waszej drodze do nieba i wiecie o tym. Już jesteście posiadaczami największego cudu, który Bóg kiedykolwiek zaoferował ludzkości. Już posiadacie wystarczająco dużo wiary, aby sięgnąć do Boga i przyjąć od Niego to największe, co ma do zaoferowania. Więc od kiedy macie tę wiarę, która sięga Boga i przyjmuje od Niego to największe, co ma do zaoferowania, wtedy nie powinno być żadnego problemu dla was, aby sięgnąć do Boga po każdy inny cud, który będziecie potrzebować w waszym życiu, tak jak uzdrowienie waszego ciała albo zaopatrzenie na was stół. To jest ta sama wiara w tego samego Boga, która doprowadzi do waszego życia ten cud, który potrzebujecie. Nie ograniczajcie Boga. Wy nie musicie tego robić. A ci z was, którzy są tu dziś wieczór i może nie znacie Jezusa Chrystusa jako waszego Zbawiciela, nie znacie realnego Boga, o którym mówimy dziś wieczór. Chcielibyście, ale nie znacie. Pozwólcie, że powiem do was, że nie ma nic skomplikowanego w tym wspaniałym planie zbawienia. Nie ma nic skomplikowanego w przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego zbawiciela. Plan zbawienia jest bardzo prosty, taki, że nawet dziecko może znaleźć drogę do Jezusa. Pismo Święte mówi bardzo prosto. Uwierz w Jezusa Chrystusa całym swoim sercem. Wyznaj Go swoimi ustami, poproś o przebaczenie grzechów i będziesz zbawiony w taki właśnie prosty sposób. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją obecność i za ten wielki przywilej, w którym mogłem podzielić się tym doświadczeniem po raz kolejny. Mój Ojcze, Ty musisz kochać tych ludzi bardzo mocno, bo przyniosłeś im te przesłania aż z Wysp Kanaryjskich. O, dziękuję Ci za każdego jednego, który tu dzisiaj przyszedł. Tak licznie przybyli. I proszę Cię, abyś usługiwał każdemu jednemu z nich według ich osobistych potrzeb. Ty znasz każdą jedną osobę w tym pomieszczeniu po imieniu i wiesz dokładnie, co oni myślą w tej chwili. Ty wiesz, co dzieje się w ich umysłach, i w ich sercach, i w ich duszach w tej chwili, mój Ojcze. I proszę Cię, abyś usługiwał im według ich potrzeb. Mój Ojcze, są tutaj dzisiaj Ci, którzy przechodzą przez swoje katastrofy. Oni wiedzą, i Ty, Panie, wiesz, czym są te katastrofy. Wyprowadź ich tak jak i mnie wyprowadziłeś. Amen.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 Miesiąc maj i czerwiec to dobry czas na przebywanie w parku, a szczególnie w niedzielę. Słuchacze audycji Wiara i Wolność są zaproszeni na piknik w niedzielę, w pierwszą niedzielę czerwca, 6 czerwca. Jest to w parku blisko autostrady Kennedy i ulicy River Road. Od strony zachodniej ulicy River Road blisko autostrady Kennedy jest park i tam będzie piknik. Ulica, która wchodzi od River Road do parku nazywa się Gregory Street. Jest ona około pół mili na południe od autostrady Kennedy. Piknik będzie w pierwszą niedzielę miesiąca czerwca. 6 czerwca. Początek o godzinie 1 po południu. Po więcej informacji można telefonować na numer 931 jeden cztery zero jeden dziewięć trzy jeden jeden cztery kierunkowy siedem siedem trzy zapraszamy dziewięć trzy jeden cztery kierunkowy siedem siedem trzy W ciągu słuchamy audycji Wiara Wolność po dwutygodniowej przerwie wracamy do Was drodzy słuchający audycji i kontynuujemy rozdział 13 listy do hebrajczyków przypominając dla cierpliwych że już się ten rozdział kończy trwajcie z nami bądźcie cierpliwi do samego końca do zwycięstwa zwycięstwa, które jest w Chrystusie. Oczywiście cały czas o tym chcemy mówić. A dzisiaj ze mną jest dwie osoby. Jest Ania i Wzeł Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Zaczniemy od wiersza dziewiątego i na początek przeczytamy wiersz dziewiąty i dziesiąty. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi służą. Dziękuję. Jest to temat, który y, trzeba przyznać, jest trudnym tematem, bo żeby go dobrze zrozumieć, to trzeba znać dosyć dobrze Pismo Święte, ponieważ jeśli ktoś zna Stary Testament i poznał Nowy Testament, może porównywać nauki Starego Testamentu do Nowego Testamentu i wtedy to jest dużo, dużo łatwiej. Jeśli ktoś nie zna Starego Testamentu, a zna tylko częściowo Nowy Testament, jest znacznie, znacznie trudniej. Ale chcemy dokończyć do Hebrajczyków, i niezależnie czy temat jest łatwy czy trudny, chcemy go dokończyć i postaramy się z Bożą Łaską, aby go przedstawić w najprostszy sposób. WPNA, Oak Park, Chicago. Mowa tutaj jest: nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Mówiliśmy już poprzednio o obcych naukach i żeby się nie dać zwodzić. Ale tutaj jest szczególne ostrzeżenie żeby się nie dać swodzić nauką i właśnie nawiązuje to do ofiar, do ofiar Starego Testamentu i do ofiar Nowego Testamentu i mówi tutaj coś też o tym, że niektórzy ludzie, i dzieje się to dzisiaj, że ludzie religijni mieszają sprawy Starego Testamentu z Nowym Testamentem mieszają prawo Starego Testamentu z łaską Nowego Testamentu jak to się czyni to nigdy nie tylko nigdy nie zrozumiemy nauki planu Bożego ale nie możemy być przyjęci przez Boga więc spróbujmy popatrzeć na te dwa wiersze o co tutaj chodzi w jaki sposób jesteśmy tu oszczegani aby nie mieszać tego Ważne podkreślenie jest to, że 9. werset mówi o nauce. Że są różne nauki. Tak naprawdę są dwie różne nauki. I 9. werset również dzieli tę naukę, czy te nauki. Jedna nauka to jest nauka o łasce, a druga nauka jest nauką o pokarmach, o przepisach, o nakazach, zakazach. I Właśnie autor listu do hebrajczyków przestrzega nas, abyśmy byli bardzo ostrożni przed jakimkolwiek nauczaniem, które dociera do naszych uszu. Dlatego, że właśnie to nauczanie może nas sprowadzić na manowce. W liście do Galacjan, cały zresztą list do Galacjan jest poświęcony właśnie dokładnie temu tematowi, gdzie apostoł Paweł Zwraca się do Galacjan właśnie w tej dziedzinie. Chodziło tam szczególnie o to, że przyszli różni nauczyciele, którzy głosili Ewangelię o Jezusie, ale dodając do tego akcenty prawa. Ja to może przeczytam z listu do Galacjan w czwartym rozdziale od dziewiątego wersetu. Apostoł Paweł napisał. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, pory roku i lata. Boję się, że nadaremnie mozoliłem się nad wami. Zwróćmy uwagę. Tutaj właśnie warto wytłumaczyć, co... Apostoł miał na myśli, mówiąc te słowa, zachowujecie te dni, lata. To było, no, można ktoś powiedzieć, to było wśród Żydów, a teraz nas to nie dotyczy. Jak to się do, odnosi do życia dzisiejszego, religijnego? Możemy to przenieść na swoje podwórko i z łatwością to rozpoznać w naszym życiu. Tutaj apostoł Paweł, zwracając się do Galacjan, mówi, zaczynacie postępować, to, tak jak kiedyś postępowaliście, zanim usłyszeliście dobrą wiadomość o zbawieniu z łaski. Dobra wiadomość o zbawieniu z łaski jest centralną częścią Nowego Testamentu. To, że ani ja, ani nikt na tym świecie, czy ty słuchaczu, czy jakikolwiek inny człowiek, nie jest w stanie stanąć przed Bogiem, i powiedzieć, ponieważ żyłem we właściwy sposób, ponieważ wykonywałem Twoje prawo, ponieważ zachowywałem odpowiednie dni. Tak jak tutaj apostoł Paweł mówi, świętowałem w odpowiednie dni, a pościłem, bo był Wielki Post, Adwent i tak dalej. Ponieważ to wszystko robiłem, ponieważ byłem człowiekiem, który chodzi co tydzień do Kościoła i co tydzień czy co miesiąc nas spowiedź, ponieważ to wszystko zrobiłem, ponieważ wszystkie sakramenty wziąłem i tak dalej, teraz stoję przed Tobą, Boże, i teraz czekam na Twoją odpowiedź. Czy mnie prowadzisz, czy zezwolisz mi wejść do Twojego Królestwa? Bóg mówi, że nie. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nawet wszystko zachowasz, Słowo Boże wyraźnie mówi, że my w swoich wysiłkach nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na niebo. Nie jesteśmy w stanie stanąć przed Bogiem i powiedzieć, zasłużyłem sobie, bo wykonywałem to, czy tamto. Dlatego jako ludzie potrzebujemy łaski. A ta łaska objawiła się na tym, że Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że pomimo naszych starań, ja i Ty, każdy z nas, przekroczyliśmy Boże przykazania. A Bóg jest święty. I Bóg Nienawidzi właśnie przekraczania Jego przykazań. Jest to grzech. Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nienawidzi takiego postępowania. Ale konsekwencją za przekroczenie Jego prawa jest właśnie Jego odrzucenie, Jego kara, Jego wyrok. I Dlatego pomimo naszych wszystkich najlepszych starań, choćbyśmy wszystko wypełnili, co nam się wydaje za słuszne, każdy z nas jest winny, dlatego że każdy z nas zgrzeszył. I teraz w nasze miejsce, z łaski, z miłosierdzia, dzięki miłości Bożej, przyszedł Jezus i On zapłacił za coś, co myśmy dokonali. Teraz Pismo mówi wyraźnie, jeżeli przyjmiesz to, że Jezus za ciebie umarł, to zostanie ci przebaczone. Ale Wiesz? właśnie trzeba przyjąć w stu procentach, nie, że to pomaga mi w mojej religii, tylko, że to, co Chrystus uczynił, jest wystarczające w stu procentach do tego, żebym był z Bogiem wieczności, z Chrystusem, bo ja wierzę, że niektórzy są chętni przyjąć i są chętni zgodzić się nawet z tą łaską, ale właśnie problem jest z tym, że jest to mieszane. Ja dam taki przykład ze swojego doświadczenia i z obserwacji, z mojego doświadczenia na przykład, że, że są spotkania biblijne, w których ja brałem udział, czy prowadziłem i przychodzą ludzie i kiedy się dowiedzą, że możesz być z Bogiem wiecznie, z Chrystusem wiecznie, tylko jeśli uwierzysz w to i przyjmiesz to, że zbawienie z łaski. I niektórzy ludzie po dwóch spotkaniach są gotowi to zrobić. I to robią. Ale później wracają do starych zwyczajów. To znaczy robią to samo, co robili poprzednio. Więc to nic nie pomoże. Ta łaska jest daremna. Tak samo jest, kiedy do Polski przyjeżdżają wielcy ewangeliści. Zbierają się na stadionie 20 tysięcy ludzi. Takie spotkania w Polsce były. Masę z tych ludzi wychodzi do przodu i mówi, że chce przyjąć zbawienie z łaski. I oni to robią. I, I nawet wierzę, że szczerze. Ale idą z powrotem do domu i za tydzień, za dwa, za miesiąc robią to, co robili poprzednio. Te same rytuały, te same obrzędy. Właśnie tu o to chodzi. Apostoł Paweł kilka wersetów poniżej. właśnie W liście do Galacjum w czwartym rozdziale od 16 wersetu napisał Czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Goliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Tutaj apostoł Paweł mówi, czy jestem waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? Tak samo i my dzisiaj możemy powiedzieć do was, słuchacze. Czy my jesteśmy waszymi wrogami, że mówimy wam prawdę? Że zbawienie jest tylko przez wiarę i tylko z łaski, i tylko w Jezusie Chrystusie, nie przez wykonywanie prawa, nie przez przestrzeganie dziesięciu przykazań, nie przez chodzenie do Kościoła. Prawo Boże, dziesięć przykazań, całe Boże prawo było dane po to, Bóg dał po to prawo, aby cię przyprowadziło na kolanach do Jezusa. Abyś uznał siebie jako niezdolnego nie do tego, do wypełnienia tego prawa. Żebyś uznał siebie, że... Boże, jestem niezdolny do tego, aby wypełnić Twoje standardy. Ja jestem po prostu niezdolny. Przebacz mi to, że jestem niezdolny. Zmiłuj się nade mną i weź moje życie takie, jakie jest. Wtedy Bóg Cię zaakceptuje i przyjmie Cię, ale to nie dlatego, że, że wykonałeś jakieś przepisy prawa. Dlatego my, to, co my mówimy, to tak naprawdę to nie są nasze słowa. To jest nauka Pisma Świętego które się zwraca, ta nauka zwraca się do mnie i do ciebie. I przestrzega, że jeżeli zwrócisz się do przestrzegania prawa, to tak jak Tadeusz wcześniej powiedział, pismo mówi, wypadłeś z łaski. Dlatego też tutaj właśnie dziesiąty werset mówi, że mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi, to znaczy staremu prawu służą. Tutaj jest mowa o tym, że jeżeli wszedłeś w relację z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jeżeli odwróciłeś się od grzechu, bo zobaczyłeś jak złe w oczach Bożych było twoje życie. Kiedy zwróciłeś się do Jezusa i przyszedłeś pod krzyż i zobaczyłeś, że na, na krzyżu powinieneś ty zawisnąć, a w twoje miejsce z łaski Bożej zawisł. Tylko Jezus. Jeżeli zobaczysz, że to, co Jezus uczynił na krzyżu, jest totalnie i całkowicie wystarczalne, że cały Boży gniew, który miał spaść na ciebie, spadł na Jezusa. Jeżeli to wszystko przyjmiesz i uwierzysz w to wszystko, zrozumiesz, że wszystkie twoje wysiłki były po prostu daremne, że, że przez swoje wysiłki przez twoje próby bycia sprawiedliwym przed Bogiem, w swoim sumieniu sam dobrze wiedziałeś, że nadal nie, nie jesteś w stanie osiągnąć tego standardu, jaki Bóg od ciebie wymaga, ale teraz zostałeś zaakceptowany dlatego, że Bóg cię zaakceptował ze względu na to, że Jezus za ciebie umarł i masz dostęp do ołtarza, to znaczy do samego Boga. Masz relację z Bogiem. To tutaj mówi, że ci, którzy mają taki dostęp do ołtarza, do Boga, to tylko ci mają właśnie wolność. Powiem coś takiego. Ja wierzę w stu procentach, że Jezus za mnie umarł. Wierzę w to, że to, co Jezus dokonał na krzyżu, jest całkowicie wystarczane do mojego zbawienia. Ale gdybym dzisiaj, słuchając jakąś naukę, poszedł za tą nauką, a nauka brzmiałaby tak. Józek, wiesz to, Jezus za ciebie umarł. To jest prawda. Uwierzyłeś, to też jest prawda. Ale ty dzisiaj musisz robić to i to, i to, i to, żeby się Bogu podobać. To znaczy, ja chcę czynić to i to i to, różne rzeczy, które w Słowie Bożym Bóg nakazuje mi czynić, bo ja chcę się podobać Bogu, bo ja kocham Boga. Ale jeżeli bym czynił, wypełniał te rzeczy, dlatego, że dzięki tym rzeczom będę sprawiedliwy przed Bogiem, że dzięki tym rzeczom Bóg mnie przyjmie, to już jest kłamstwo, bo Bóg, jedynym warunkiem tego, że Bóg mnie przyjmie, jest to, że zaufałem, że Jezus jest moim Zbawicielem, że Jezus umarł w moje miejsce. To jest jedyny warunek, bo przyjąłem tą łaskę, pokochałem Boga i to jest w moim sercu. Bóg dał mi nowe serce, serce, które pragnie, aby Bogu służyć. Pragnę służyć temu, który mnie pierwszy ukochał i kiedy zrozumiałem Jego wielką miłość do mnie, że będąc kiedyś daleko od Boga, będąc pod Jego gniewem, zasługując na Jego gniew, nagle otrzymuje od Niego przebaczenie. Nagle rozumie, że sam Bóg w ciele Jezus umiera w moje miejsce. Jak mogę nie, nie pokochać takiego Boga? I teraz gdybym powiedział sobie, no dobrze, Ty Boże już mi to dałeś, ale ja jeszcze do tego coś dodam. To jest kłamstwo. Tak mówi Słowo Boże. Po prostu Słowo Boże wyraźnie mówi. Tylko łaska i tylko przez wiarę i tylko w Jezusie Chrystusie. A przenosząc to na nasze podwórko, to... Spróbujmy to jeszcze raz sobie wyobrazić, że na przykład ktoś ze słuchaczy słyszy to i nawet czyta Pismo Święte i widzi, że, że tak jest, że zbawienie jest tylko z łaski, darmo, nic do tego nie można dodać, jako człowiek nic nie może zmienić, a dodać i mówi tak, Panie Jezu ja Cię przyjmuję, wierzę, że to co wykonałeś na krzyżu jest wystarczające dla mnie, i będę z tobą w wieczności, wierzę w to, bo tak jest napisane i tak powiedziałeś, apostołowie tak powiedzieli. I w tym momencie uwierzył. Ale za tydzień, za dwa wrócił do tych samych obrzędów, do tych samych rytuałów, co wykonywał przez 20, 30, 40 lat. I teraz jest pytanie, co, co z tym człowiekiem? No właśnie, wrócił. To znaczy, że to, co powiedział, to, co wyznał, jest nieważne. Unieważnił. W jaki sposób unieważnił? Przez to, że wrócił do starych obrzędów. Bo łaska Boża z obrzędami religijnymi się nie da pomieszać. Nie da się połączyć. Po prostu albo jedno, albo drugie. Obydwa razem nie pracują. Ten podział kiedy nastąpił? Na krzyżu. Stare, pozostało stare. I jak napisane w liście do Hebrajczyków, musi... Zostać zniszczone, a nowe powstało, kiedy Chrystus zmartwychwstał. I te dwa obszary nie da się połączyć. Zrobimy przerwę. Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron, chwałę oddać mu. Nie króluje nad nami Boży Syn, Boży Syn, Boży Syn. Jedna miłość jedna... Życie w Twoich rękach Co chcesz możesz zrobić z Nim W Twoich ranach nasze zdrowie Nasza wolność w Twojej krwi Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron Let's yeah. get Wracamy do naszej dyskusji, do ważnej części listu do hebrajczyków, gdzie bardzo ważne sprawy są tłumaczone dla nas, poruszane dla nas i powinny one być zapamiętane. Ja może przypomnę jeszcze jedną ilustrację, która być może pomoże niektórym osobom. Apostoł Piot był w Łodzi, Chrystus chodził po wodzie. Apostoł Piot w pewnym momencie wyszedł do Chrystusa i szedł po wodzie, bo uwierzył że w mocy Chrystusa jest wszystko możliwe. Chrystus powiedział chodź, On wyszedł i szedł. Dokąd szedł? Dopóki zwątpił, dopóki zrezygnował z tego, z czego zaczął. Może to jest na Jezusa. w chwili, kiedy patrzył na Jezusa i wierzył, On czynił te rzeczy, co, co czynił Jezus. W momencie, kiedy zwątpił w Jezusa, zwątpił w to, co zaczął. Natychmiast tonął. Bardzo podobnie dzieje się z łaską i starym prawem, że jak uchwycisz się łaski i za chwilę przejdziesz do wypełniania przykazań prawa, rytuałów, obrzędów religijnych, tracisz to, co zacząłeś, co zaczęłaś. W piątym rozdziale, na pierwszym wersecie apostoł Paweł mówi, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmu niewoli. Jeżeli przyjąłeś zbawienie z łaski, jesteś wolny od czego? Od gniewu Bożego. Jesteś wolny od nakazów prawa, w sensie, bo ja muszę to robić. Jeżeli przyjąłeś Bożą miłość, Bożą łaskę, Boże przebaczenie, to ty już nie musisz tego robić. Ty już chcesz to robić. Jeżeli idziesz do kościoła, bo ty musisz, to zastanów się, gdzie ty jesteś, może ty jeszcze jesteś w starym, albo jeżeli ty musisz nie kraść, musisz pościć. pościć, musisz nie kłamać, jeżeli ty cokolwiek musisz, to znaczy, że ty jesteś niewolnikiem. Chrześcijanin to jest człowiek, który poznał Boga i pokochał Go, i który doświadcza relacji z żywym Bogiem, w Duchu Świętym, codziennie, który pokochał Boga ponad wszystko na tym świecie i swoje życie, i chce, i to wypływa z jego serca, chce to robić. On jest wolny. Człowiek w Chrystusie jest wolny. Ktoś tutaj pewnie źle zrozumie powie, powiedział, że nie powinieneś pościć. Nic złego jest w poszczeniu. mnie nie zrozumcie. Post jest prawidłowy, ale jeśli musisz to robić, bo tak jest zwyczaj, to jest problem. Nie to, że post jest czymś złym. Apostołowie pościli i poszczą chrześcijanie i dzisiaj. Post jest wspaniały i dobry, ale jeśli to musisz bo jest piątek, musisz pościć. To jest stare prawo. W Starym Testamencie było prawo. W Nowym Testamencie jest łaska. Prawo to było to, co musieli ludzie wykonywać. Ale prawo nadal działa, aby nas przyprowadzić do łaski, ale jesteś nadal pod prawem, to znaczy, że nie jesteś pod łaską. A jeżeli jesteś już pod łaską, nie wracaj się do prawa. Powtórzę jeszcze raz, może dla niektórych jest to takie wałkowanie, ale zresztą sama apostoł Piotr powiedział, że pewne rzeczy przypominać jest dobrą rzeczą. I teraz samo słowo niechaj do nas przemówi. Listcie do Galacjan. To jest taki list szczególny, który bardzo szczegółowo omawia ten temat. Apostoł Paweł w trzecim rozdziale, 24. czwarty werset mówi, tak więc zakon, czyli prawo Boże było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary, z łaski zostali usprawiedliwieni z naszych grzechów przed Bogiem. Ale teraz ten, ten sam apostoł Paweł w tym samym liście do Galacjan mówi w piątym rozdziale, czwarty werset. Odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie, czyli w prawie szukaliście usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. On mówi to do tych samych ludzi. Czy to słowo do nas przemawia? Można przyjść, przyjąć, ale później zwrócić się do starego. I apostoł tutaj mówi odłączyłeś się, przestałeś ufać, że zbawienie jest tylko z łaski. Zaczynasz polegać na swoich uczynkach, na, na swoim kościele, na czymkolwiek, oprócz Jezusa Chrystusa, Jego słowa, Tutaj Jego łasce oczywiście. Apostoł Paweł mówi, szukacie usprawiedliwienia w wypełnieniu przykazań, prawa, wypadłeś z łaski. Prawo jest tylko po to, aby cię przyprowadzić do Jezusa. Tak. Dlatego kiedy doświadczymy łaski, kiedy przyjdziemy do Chrystusa i uwierzymy w zbawienie z łaski, uwierzymy w życie wieczne z łaski, to nie musimy już nic robić. Robimy pewne rzeczy dlatego, że mamy radość, że chcemy żyć dla Pana, głosić Go, mówić o Nim, śpiewać dla Niego, spotykać się razem. To robimy dlatego, że chcemy, że jest to wspaniałe, że Bóg się cieszy i my się cieszymy. To jest w porządku, ale dlatego, że to są rytuały religijne, że to są obrzędy religijne, że mamy tak zwany obowiązek. To jest stare prawo i jeśli pomieszamy łaskę i stare prawo, to jak napisane było, jak czytaliśmy przed chwilą, wypadliście z łaski. Dlatego zachęcamy was. Zastanówcie się nad tym. Czytajcie w różnych miejscach za ten temat napisane w Nowym Testamencie. W liście do Galacjan właśnie to jest wspaniały list. Zaadresowany jest do Galacjan. Ale zwróćmy uwagę, że jest to Polaków również. Bo o czym tam pisze? O tym pisze, że zaczęli dobrze. Najlepszy nauczyciel ich uczył. apostoł Paweł. Zaczęli dobrze, ale skończyli źle. Dlatego to jest List do jest dla nas również ważny. Będziemy do niego jeszcze wracać, a dzisiaj dziękujemy wam za uwagę i za to, że jesteście z nami i do usłyszenia. Dziękuję Ani, dziękuję Józefowi. Dziękujemy. Dziękujemy.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 3, 8,